Umiłowani Kinder. bracia i siostry, drodzy przyjaciele i dzieci. Das fortlaufende Thema, das wir Dobrze wiecie, że przez ostatnie lata wspólnie rozważaliśmy główny temat, mianowicie zgromadzenie albo kościół Boży. Wir hat gesehen, dass der Jesus im Matthäus Evangelium schon davon gesprochen hat. Widzieliśmy na początku, że Pan Jezus mówił o tym kościele w Ewangelii Mateusza. Widzieliśmy później w dziejach apostolskich w jakiej świeżości i oddaniu wierzący pierwszych dni zgromadzali się do imienia Pana i składali mu cześć a później widzieliśmy w liście do Koryntian, jak wierzący w Koryncie tamtejszego czasu się zgromadzali. W późniejszych rozdziałach listu do Koryntian rozważaliśmy Stół Pański i Wieczerze Pańskie. Więc te dwie rzeczy, które są związane z naszymi zgromadzeniami ponieważ tam je praktykujemy. Ale 12 bis 14 beschäftigt. Ale również rozważaliśmy z listu do Koryntian rozdziały od 12 do 14. Wir haben, dass jeder auch eine hat für andere dazu sein. W których widzieliśmy, hmm. że każdy wierzący e, otrzymał od Boga umiejętność, aby być dyspozycyjny w pomocy dla innych wierzących i współludzi. Denn alle eine Dlaczego? Bo wszyscy prawdziwi wierzący w oczach Bożych tworzą duchową jedność. Nennt das Słowo Boże opisuje to, określa to jako ciało, jedno ciało. Das also mit einem Więc Bóg porówna jedność wierzących do ciała ludzkiego. Wie ein menschiger körper viele glieder hat, so sind tak jak ciało ludzkie ma, ma różnych członków, tak i to ciało duchowe, składające się z wszystkich wierzących, ma różnych e, e, wierzących z różnymi z, umiejętnościami i zadaniami. Ale jesteśmy duchowo patrząc tak ze sobą złączeni, że Bóg określa to, jakby jedno ciało. Jesteśmy jednym duchowym ciałem. Dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć też w związku z tym tematem, ale inne miejsce z Słowa Bożego, mianowicie Efezjan, pierwszy rozdział. do Efezjan, pierwszy rozdział. I przeczytamy w związku z tym pierwszy rozdział od pierwszego do czternastego wiersza.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 zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Chciałbym tylko jedno słowo powiedzieć, że jeżeli ktoś, może nie wszystkim jest to jasne, ale to posługuje się tłumaczeniem nowych tłumaczeń w Gdańskim. Uwspółcześnie, ale Epheserbrief ist einer der Briefe, die uns die tiefsten Gedanken Gottes mitteilt. List do Ephesian jest listem wśród listów nowotestamentowych, który przedstawia nam bardzo głębokie, daleko sięgające prawdy Boże. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass dort ein gewaltiger Tempel war, der Tempel der Artemis. Z historii wiemy, też opisanej nam w dziejach apostolskich, że w Efezie stała bardzo znana e, wielka świątynia poświęcona e, bogini Artemis, bożek tamtej ówczesnego czasu. Ta świątynia e, bałwochwalcza e, stała się słynna jako jedna z e, siedem e, tzw. cudów świata. Hat die Versammlung etwas mit einem Bau zu tun? Pytanie teraz do nas czy Kościół Boży, ten duchowy, ma coś wspólne z widoczną, zewnętrznie zbudowaną budowlą? Kein äußeres gebäude, aber ein geistiges gebäude. Nie, Słowo Boże nas uczy, że Kościół Boży nie jest zewnętrznie widoczny, zewnętrznie widoczna budowla, ale duchową budowlą. Das, die Versammlung ist das Meisterstück, so Ktoś kiedyś powiedział, określił to tak, że um, Zgromadzenie Boże albo Kościół Boży Jest jakby taki majstersztyk dzieła Bożego 2, vers 20, 22. Przeczytamy drugi rozdział z tego listu teraz 20 do 22 wiersza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 Dieses gebäude wird durch lebendige steine gebildet. Ten budynek ta budowla bu składa się z duchowych kamieni. Petrus war in diesem Gebäude ein Stein. A Piotr był jeden z kamieni tej budowli. In 16 hatte der Herr davon gesprochen. Wiemy, że w Ewangelii Mateusza pan sam o tym mówił. Der ist längst vergessen. W dzisiejszym czasie świątynia Artemidy jest już dawno zapomniana. Versammlung hat Ale zgromadzenie Kościół Boży ma znaczenie wieczne w oczach Boży. die Dlaczego? Bo słowo Boże mówi, że ten Kościół Boży jest jakby nosicielem chwały Bożej na tej ziemi. Versammlung spricht alles von der Herrlichkeit W zgromadzeniu w tym kościele wszystko mówi o chwale Bożej, wskazuje na chwałę Bożą. Wenn wir auch heute noch alle als Gläubige der durch Schwachheit, sind, Chociaż wiemy, że my wszyscy jako wierzący często e, cechujemy się wielką słabością duchową. doch so, alles seine Herrlichkeit widerspiegelt. To, jeśli patrzymy mimo to na plan i wyrok Boży, to on mówi, że ten kościół jest jego chwałą. Każdy z nas dobrze zna list do Rzymian. zeigt uns, dass wir verantwortlich sind für Gott im auf unsere Ten list pokazuje nam, że mimo suwerennej łaski Bożej, jednak każdy z nas osobiście jest odpowiedzialny też za to, co czyni w swoim życiu. im auf unsere Worte und Gedanken. Odpowiedzialny również za swoje słowa, za swoje myśli. Paulus entwickelt dort, dass wir Sind für unsere Sünden. Paweł wyraźnie tam podkreśla, że każdy z nas jest również odpowiedzialny za grzechy, które dopełnia. Ale pokazuje, że Bóg jakby przygotował rozwiązanie na ten problem grzechu przez Pana Jezusa. Also in ist der Mensch Więc widzimy, że list do Rzymian pokazuje nam człowieka taki jaki jest odpowiedzialny przed Bogiem. Im nicht die Jednak list do Efezjan jest troszkę inny. On nie podkreśla odpowiedzialność ludzką. Denn dort sehen wir in das Herz Ponieważ list jest tak napisany, że daje nam wejrzeć bezpośrednio jakby w serce Boże. Er wollte seine Gedanken verwirklichen in Verbindung mit Menschen. Bo opisuje nam Jego myśli tak, jak Bóg chciał, aby było w Jego zgromadzeniu w Kościele, niezależnie od tego, jak rzeczywiście teraz jest. Im brief, sind wir tot in und übertretungen. Dlatego ten list mówi nam w drugim rozdziale, że jesteśmy umarli, albo byliśmy umarłymi w naszych grzechach i upadkach. Ein toter kann nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Bóg widzi nas nasz stary człowiek w takim stanie i takiego człowieka nie można już rozliczać, bo on nie żyje w oczach Bożych. Umarłemu też nie można już pomóc. A mimo to my jesteśmy jakby przedmiotem działania łaski Bożej w naszym życiu. Więc z moim celem dzisiejszym nie będzie, aby teraz rozważać naukowo ten list, Schwerpunkt die Gedanken hervorzuheben, die in Verbindung mit der Versammlung Ale Womstek. bardziej jakby uwypuklić myśli dotyczące właśnie tego Kościoła Bożego, które są też w tym liście. Im Vers 1 haben wir von dem Wilden Gottes gesprochen. wierszu pewnie zauważyliście czytaliśmy o woli Bożej. Wir haben gesungen, dass nach dem Willen Gottes uns geholfen werden sollte. Śpiewaliśmy w naszej pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy, że wolą Bożą było, aby nam pomóc, ludziom pomóc. Bo każdy człowiek, my ludzie, cała historia ludzkości nie chciała, aby jej pomóc. A sami z siebie też nie potrafiliśmy sobie pomóc. Bo w grzechach tak upadliśmy, że Biblia mówi, że byliśmy wszyscy umarli. Ale to willen, der trotzdem helfen ale mimo to było wolą Bożą, aby pomóc nam, ludziom. An wen schreibt Paulus hier, er richtet sich an die Heiligen und Treuen. Do kogo Paweł teraz pisze? Czytaliśmy w pierwszym wierszu, że zwraca się do świętych i do wiernych. Wenn wir das mit 1 Korinther 1 vergleichen, dann sehen wir einen gravierenden Unterschied. Jeśli porównamy, to teraz z pierwszym listem do Korinthian pierwszy rozdział, zauważamy wyraźną różnicę.. Przeczytamy z tego listu pierwszy rozdział pierwszy i drugi wiersz. Paweł powołany Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i sostenes brat. Do Kościoła Bożego w Koryncie do uświęconych w Chrystusie Jezusie, Powołanych świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. W naszej pieśni śpiewaliśmy o cudownym czasie łaski, Auf Erde hat es immer gegeben. odkąd ludzie na tej ziemi żyją zawsze byli wśród nich wierzący. Adam, Abel und so weiter waren glaubende Menschen. Adam, Abel, Pokolej, to byli wierzący ludzie. Sie haben Zuflucht zu der Gnade Gottes genommen. E, schronili się pod łaską Bożą, aber es war noch nicht die Gnadenzeit. Alle ich Epoka nie była nazywana słowem Bożym epoką łaski. Die Gnadenzeit beginnt in Apostelgeschichte 2 und endet mit der Entrückung der Gläubigen czas, jedyny czas, który przez Pan Boga został określony jako epoka łaski jest czas, w którym my żyjemy, który rozpoczął się e, stąpieniem Ducha Świętego e, w dziejach apostolskich w drugim rozdziale i trwa aż do momentu, kiedy Pan Jezus weźmie wierzących do nieba. 4. I to wzięcie wierzących do nieba przez Pana Jezusa jest opisane nam w pierwszym liście do Thessalonicza w czwartym rozdziale. Alle bilden eine Einheit, davon haben wir Już mówiliśmy o tym, że wszyscy Wierzący zostali złączeni w jedno. Sie werden Leib Christi genannt. To, Ta jedność opisana jest jako e, ciało chrystusowe. Sie auch genannt, wie hier in 1 1. I tak jak tu w naszym liście, w liście opisany jest ono jako mm, Kościół albo Zgromadzenie Boże. In Epheser 1 geht es nicht um die Versammlung zunächst. W liście do Ephesian, głównym tematem, aber głównym tematem liście do Ephesian nie jest tak naprawdę ten Kościół Boży i Zgromadzenie Boże, sondern es geht um die Heiligen und Treuen Christus. Ale głównym przedmiotem są ci wierzący tego Kościoła, wierzący w Christusie. Hier ist also nicht die Einheit als solche vor uns, sondern die einzelnen Personen. Więc Głównym tematem nie jest jakby jedność tego kościoła, ale pojedyncze osoby, które tworzą ten kościół. Ale możemy zawsze pamiętać rozważając go teraz, że wszyscy wierzący tworzą tą jedność. Tutaj Paweł zwraca się do nich jako świętych i wiernych w Chrystusie Jezusie. Einem sicheren und einem schöneren Platz gibt es überhaupt nicht. I to słowo pokazuje nam, że piękniejszego i bardziej bezpiecznego miejsca jak takiego nie ma na ziemi. Bo mówiąc tak, że jesteśmy w Chrystusie, oznacza to, że każdy z nas ma miejsce w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Czy to logicznie potrafimy pojąć, czy nie? Das ist hier nicht die Frage. To nie jest znaczące w tym momencie. In po prostu musimy przyjąć, że od momentu nawrócenia, od naszych naro nowych narodzin, otrzyma otrzymaliśmy miejsce w Jezusie Chrystusie. Da gibt es gar keinen Unterschied. I tu, patrząc pod tym kątem na wierzących, nie ma różnicy. Jeder gläubige ist ein heiliger, einer für Gott Dlatego Słowo Boże mówi, że każdy wierzący jest święty. Nazywa nas świętymi. Und das ist, er ist A po drugie, patrząc pod tym kątem, nazywa nas wiernych. Taka więc jest teraz jakby absolutna perspektywa Boża. Ale jeśli patrzymy na naszą odpowiedzialność, to widzimy, że często upadamy i jesteśmy niewiernymi. Aber hier wir nach dem ale tutaj Bóg patrzy na nas jakby z swojej doskonałej perspektywy. Alles I z tej perspektywy wszystko jest co idealne. Sein Herz Liebe fand in seine Całe jego serce pełne miłości można powiedzieć jakby okazało się przez ten plan cudowny, który Bóg założył. Paulus wünscht den In Ephesus, Gnade und Friede. i tym wierzącym teraz w drugim wierszu Paweł życzył łaskę i pokój. Petrus wünscht das den gläubigen auch. Piotr kiedy pisał swój, swój list też życzył odbiorcom łaskę i pokój. Ale Piotr w swoim liście miał inny temat. On bardziej zajmował się trudnościami i problemami, które spotykają nas na naszej drodze wiary. I do tego, do tych problemów też potrzebujemy łaski i e, pokoju Bożego. Ale tutaj mamy inny temat, mimo to życzy nam również pokoju i łaski. Weil sie auch noch z tego względu, że mimo tej cudownej perspektywy Bożej, z której Bóg nas widzi, jednak też znajdywali się na tej drodze. Oni tutaj zostali jakby wybrani, aby otrzymać wyjaśnienie tych cudownych prawd, jak Bóg nas widzie, widzi i żeby to pojąć, również potrzebne im potrzebna im była łaska i pokój Boże. Krótko mówiąc, potrzebujemy pewną przychylność od strony Bożej, aby być w stanie pojąć myśli Boże. I z tego względu zawsze, kiedy się schodzimy, rozważamy Jego Słowo, wracamy się w modlitwie do Boga o pomoc, aby pojmo, pojmować Jego myśli. W tekście oryginalnym od trzeciego teraz do dziesiątego wiersza tak naprawdę jest to jedno zdanie, bez kropki, bez e, e, przecinka. Oczywiście tutaj tłumaczę naszych e, jakby tłumaczeń, które mamy, zrobili pewne podziały przez, przez oznakowanie. I możemy podzielić te, te, te, te wiersze od trzeciego do 10 na trzy części. Pierwsza część od trzeciego do szóstego i ta część kończy się słowem e, w, dla uwielbienia chwały swojej. Die handelnde Person ist da schwerpunktmäßig der Vater, Gott, der Vater. I w tej pierwszej części główną osobą przedstawioną jest Bóg Ojciec. Die Blickrichtung ist schwerpunktmäßig in die Vergangenheit gerichtet. Jeśli chodzi o Perspektywę czasową, to pierwsza część bardziej zajmuje się przeszłością. Von Vers 6 bis Vers 11, 12 od przepraszam ten podział widzimy w trzecim do 14 wierszu więc od 7 teraz do 11 widzimy drugą część wid wie i znowu kończy się ta część tymi słowami powin przepraszam 12 wiersz kończy się abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. In diesem abschnitt ist der Jesus, der Gott, der w tej drugiej części główną osobą przedstawioną jest Bóg Jezus Chrystus. Und ab vers 12 wir dann den Geist, als A od 13 wiersza bardziej widzimy trzecią osobę mianowicie Boga Ducha Świętego. Und Zum I znowu ta część również kończy się tymi słowami um, dla uwielbienia Jego chwały. Widzimy, że każda część się tymi samymi słowami kończy. Te słowa są jakby takim, takimi słowami pochwały, więc można jakby widzieć cały ten urywek, jakby taką pieśń pochwalną. Und wenn wir weiter lesen würden von Vers 15 bis Vers 23, sehen wir Paulus im Gebet. Jakbyśmy byśmy czytali dalej teraz ten rozdział 15 od 15. wiersza do końca, to byśmy widzieli, że Paweł wypowiada pewną modlitwę. Er verwendet sich da, damit die Epheser und somit auch wir den ganzen Ratschluss Gottes verstehen. Można powiedzieć, że Paweł jakby modli się, żebyśmy i Efesjanie, którzy otrzymali ten list, pojęli te myśli tu przedstawione. Więc teraz wracając do naszego urywku, trzeci wiersz rozpoczyna się słowami błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Jezu Pana Jezusa Chrystusa. Jako człowiek, Pan Jezus jako człowiek, nad sobą miał autorytet, mianowicie Boga. Dlatego tutaj Pan Jezus jest przedstawiony jako człowiek. Ale wiemy że ze Słowa Bożego, że On jest równocześnie człowiekiem i równocześnie Bogiem. Ale jako Bóg nie ma nad sobą autorytet Boży. Alle drei Personen der Gottheit sind auf der gleichen stufe. Bo wszystkie trzy osoby Boże, Bóg Syn, Ojciec i Duch Święty, są na, tej samej, na tym samym poziomie, Aber als Mensch hat der Gott über sich. Ale ponieważ jest też człowiekiem i stał się człowiekiem, to jako człowiek ma nad sobą autorytet Boży. Dann wird auch von dem Vater, und Jesus Widzieliśmy, że tu mowa była o Ojcu naszego, Pana Jezusa Chrystusa. On nie tylko był doskonałym człowiekiem, ale był też równocześnie Bogiem, Synem Bożym. Dlatego, kiedy Pan Jezus był na ziemi, kilkakrotnie otworzyły się niebiosa i usłyszano ten głos Oto mój, ten jest Syn mój umiłowany. Już w przypowieściach kiedy, jeśli byśmy przeczytali ósmy rozdział już tam o nim była mowa Jesus beim Vater war. że Pan Jezus był jak to jest powiedziane ósmy rozdział przypowieści się 30. Ach, to jest. Jak to jest powiedziane w tłumaczeniu werskim? 30? 30., tak. Rozkoszą, w nas, tak? W naszym języku występuje jako rodzaj żeński, ale to chodzi o pana Jezusa. To znaczy, ja? to dlatego jako rodzaj żeński, bo tu jest mowa o mądrości, o mądrości. ale e, to jest jakby e, w odnosieniu, można to przenieść na pana Jezusa, bo on w osobie był takim, jak ta mądrość tu opisana. I tu ja jest... byłam u Jego boku mistrzynią. O właśnie, mistrzynią. Mhm. Byłam Jego rozkoszą, dzień w dzień, grając przed Nim przez cały czas. Tak, i o to chodziło, mistrzynią. Erst im Neuen Testament wird ja unterschieden. wir haben da die drei unterschiedlichen Personen der Gottheit. Dopiero jednak w Nowym Testamencie się dowiadujemy, że, jest, że Bóg składa się z trzech jakby pojedynczych osób z Ojca syna i Ducha Świętego. Natychmiast mamy już na pierwszej stronie Biblii mamy pewną wskazówkę na to, że Bóg składa się z kilku osób. Dlaczego? Do uns Menschen machen. Ponieważ czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię i później Bóg rzekł: Stwórzmy człowieka. Więc liczba mnoga Gesagt, Gott die Quelle ist. Teraz wracając do naszego listu, widzimy, że tutaj Bóg jest jakby opisany jako źródło wszelkiego błogosławieństwa duchowego. Wenn Gott die ist, dann ist sie immer Jeśli Bóg jest źródłem czegokolwiek, to to, co dał, jest zawsze doskonałe. Ist sie I źródło to jest zawsze nieskończone. Ja, immer gut. I źródło jest zawsze dobre. Diese hat uns jede I to źródło teraz, to Boże źródło dało nam wszelkie błogosławieństwo duchowe. I uns gezeigt, dass alles, was uns geschenkt werden konnte, geschenkt worden ist. Widzimy teraz, że wszystko, co otrzymaliśmy, zostało nam podarowane w prezencie, darmo. Każdy wie, że błogosławieństwo jest z natury czymś dobrym. A Bóg wszystko to, co mógł nam dać dobrego, podarował. Uczynił to w pełni miłości. On nie musiałby uczynić tego. A mimo to uczynił. Ale zwróćmy uwagę na to, że tu jest powiedziane, Duchowe błogosławieństwo. Wiemy, że Izrael za czasów Starego Testamentu otrzymał od Boga ziemskie błogosławieństwa. charakter der U nas jednak, o nas jednak mowa jest, że otrzymaliśmy duchowe błogosławieństwa. I tu widzimy charakter tych błogosławieństw. Są to bogosławieństwa, z których możesz się cieszyć tylko przez siłę i moc Ducha Świętego działającego w tobie. Więc Bóg dzisiaj nas nie pobłogosławił zewnętrznymi, widocznymi błogosławieństwami, ale dał nam przede wszystkim duchowe błogosławieństwa, które dał nam do naszych serc. Przez Ducha. Wo sind diese Gdzie one są, te błogosławieństwa? In den słowo daje nam odpowiedź tutaj. Czytamy, że bo, po nam błogosławieństwach w miejscach niebiańskich, więc te błogosławieństwa znajdują się w niebie. Haben wir ja im to słowo tutaj, e, błogosławieństwa, nie, albo miejsce niebiańskie, e, znajdujemy kilkakrotnie w słowie, bo, w tym liście. Der Der w Efeze 6 beschrieben wird, findet auch in den himmlischen Adlon statt. Na przykład w szóstym rozdziale opisana jest duchowa walka, która się toczy między złem a dobrym, i widzimy, że ta walka również odbywa się w miejscach niebiańskich. Co to jest? Kunst du das eben zeigen, żebyśmy to nie wiedzieli. Dwunasty wiersz, szósty rozdział, dwunasty wiersz. Przeciw duchowemu złu na wyżynach albo w miejscach niebiańskich. In Hiob 1 sehen wir schon die Situation, dass Satan zum Thron Gottes kommt. Co to oznacza? Na przykład znacie Księgę Joba i znacie tą sytuację, że szatan w niebie będąc miał do, ma dostęp do Boga i poszedł do Boga, aby oskarżać Joba na ziemi. Er stellt da gewisse Unterstellungen, er macht da gewisse Unterstellungen im Hinblick auf Job. Wypowiada pewne oskarżenia odnośnie Joba, złe oskarżenia, fałszywe. Also dämlichen Örtern sind nicht das Vater aus, mhm. sondern sind der Bereich, wo auch Satan Zugang hat. Więc musimy wiedzieć, że skoro dzieją się tam takie rzeczy. To miejsca niebiańskie, o których tutaj czytamy, nie jest jeszcze dom Ojca, który znamy z Słowa Bożego, tylko jest to miejsce, gdzie jeszcze do dzisiaj szatan ma dostęp. Sind uns geschenkt in Christus Jednak czytamy tutaj, że te błogosławieństwa są nam dane w Chrystusie. Sie nur in ihm. Więc błogosławieństwa te posiadamy tylko dzięki Pana Jezusa Chrystusa. W Efezach 2, vers <coughs> 6 wird gesagt, dass wir in den himmlischen Jeśli zobaczymy teraz do drugiego rozdziału, to widzimy w wierszu hmm, szóstym, że Bóg nas już dzisiaj posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, duchowo patrząc, jakby jesteśmy już tam posadzeni, Aber auch in Christus. ale też tylko w Jezusie Chrystusie. Wir haben gesehen, dass unsere Stellung in Christus ist. więc widzimy z tych wszystkich słów, że nasze stanowisko jest w Chrystusie Jezusie. In Christus wir in, auch in den w Chrystusie Jezusie w sercach naszych już jesteśmy posadzeni w niebie Und die ganzen Segnungen genießen. I w Chrystusie Jezusie cieszymy się błogosławieństw duchowych, które Bóg nam dał. Ale dlatego jest opisane w Chrystusie, bo nadejdzie taki czas, gdzie będziemy się cieszyli z Chrystusem z tych błogosławieństw. Nie tylko w, to znaczy będziemy już w niebie. Wtedy Bóg nam da nowe ciało, ciało dostosowane do chwały niebiańskiej niebiańskiej. Haben ihr mittelpunkt in Christus. Więc te błogosławieństwa duchowe um, jakby mają pewne centrum i to centrum jest Jezus Chrystus. Więc streszczając jeszcze raz trzeci wiersz, widzimy, że Bóg nam coś podarował. God jest i Quelle Bóg jest źródłem tego daru. Der Segnungen, es sind geistige Segnungen. Te dary to są bogosławieństwa, bogosławieństwa duchowe. Sie sind in dem Bereich der himmlischen örter, Te bogosławieństwa znajdują się w okręgach niebiańskich, miejscach niebiańskich. Und sie habt den Mittelpunkt Christus. A centrum tych bogosławieństw jest sam Pan Jezus Chrystus. Jetzt kommen wir zu Vers 4. vier. Der wiersz von unserer mówi o wybraniu, o wybraniu wierzących. Wenn ich etwas auswähle, dann habe ich verschiedene Alternativen. Kiedy człowiek albo my cośkolwiek wybieramy, to, przy, to wybór jest możliwy tylko wtedy, jeśli ma się alternatywę. Co przykład auto kaufen will, dann ich das an das und das an. Und das an. Na przykład, kupujesz samochód, wtedy oglądasz taki, taki, taki, taki i wybierasz jeden. Jednego z nich wtedy na jednego się decydujesz. So, hat Gott sich mit jedem von uns beschäftigt. I pod takim kątem Bóg z każdym wierzącym się zajął w przeszłości. Wann hat er sich mit uns beschäftigt? Kiedy tak nas y, wybierał? Dieser Vers sagt vor grundlegung der Welt. Tu jest odpowiedź na to, czytamy, jak Nas wybrał przed założeniem świata. Der allwissende Gott wusste alles im Voraus. Więc można powiedzieć, że Bóg Wszechwiedzący wiedział o wszystkim już w przeszłości Er Wiedział też już w dopełnieniu czasów jakim człowiek się okaże być dass das Trachten des menschlichen böse ist von Jugend an. już na początku Biblii jeszcze za czasów Noe że dążenie serca ludzkiego jest złe i ustawicznie złe Das böse ist den ganzen Tag. Że jest złe przez cały dzień. ist Że jest chytre. Er, wusste, er auch, dass wir in der Fülle der Zeit Jesus Christus ans Kreuz schlagen würden. I Bóg wiedział też w przyszłości, że w przyszłości my ludzie ukrzyżujemy jego syna do przebijemy go do krzyża. Und doch hat er zu jedem glaubenden ja gesagt. Mimo to Bóg powiedział swoje tak do każdego wierzącego, którego wybrał. Das ist to jest nie do wyobrażenia. Wir, gehen, Ale każdy z nas wie, że wśród ludzi na tej ziemi są tacy, którzy idą na zatracanie. Und fest, Gott will, dass alle und zur der Mimo to, Bóg mówi w swoim Słowie, że chce, aby wszyscy byli zbawieni, i dostąpili, dostąpili poznania. Mężczyźni, którzy Gnade Górsze angenom ham, którzy się becier ham, więc każdy, który przyją tą prawdę Bożą, sąnt durch die enge Vater eingegangen, przeszli jakby przez te wąskie drzwi, które o których słowo mówi, und sie blicken gewissermaßen zurück, i kiedy przeszli przez te drzwi, obracają się wstecz, und sehen <coughs> auf dem Tor auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, I patrzą zfratzt. się wstecz na wewnętrzną stronę od drzwi, od drzwi Napis widzą, wybrani przed założeniem świata. Ist. Więc to musimy zawsze pamiętać, że nikt nigdy nie pójdzie do piekła z argumentem, ja nie zostałem wybrany przez Boga. Nein, die ganze Liebe ist er möchte, dass alle nie, Bóg wyraźnie mówi, że Jego miłość zwraca się do wszystkich i On chce, żeby wszyscy byli zbawieni, Aber wir, die wir durch den Gotteskana erettet worden sind dürfen, wissen, er hat uns außerwählt. Ale tylko ci, którzy przyjmątą ofertę łaski Bożej, uwierzą w Niego, wtedy są nazywani wybrani Bożymi. Gott hat uns zu vorbereitet. Dalelej czytamy tu w naszym tekście, że Bóg nas przygotował und derjenige, der nicht glaubt, der bereitet sich selbst zu zum Verderben, sagt der Römer a list do Rzymian mówi o takich, którzy nie uwierzyli, że sami się jakby przygotowują na zatracenie. Wie groß wird die Gnade Gottes uns, wenn wir darüber nachdenken, dass er uns auserwählt hat und dass er das getan hat vor Grunding und Welt. Więc kiedy teraz rozmyślamy o tym, co Bóg uczynił już przed założeniem świata z nami jak nas wybrał, to jak bardzo wielką staje się łaska Boża w naszych oczach. Wozu hat er uns erwählt? Ale do czego Bóg nas teraz wybrał albo przeznaczył? Wir sollten heilig und vor ihm sein in Liebe. Czwarty wiersz: Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Also, ganz auf Gott ausgerichtet. Oznacza to, że Bóg chciał, abyśmy całkowicie byli skupieni na nim. God jest absolut heilig. Bo Bóg jest zupełnie święty. Ponieważ On jest święty, On chce, żebyśmy też byli świętymi w naszym życiu, tak jak On według swego planu. <coughs> Dalej czytamy tutaj, żebyśmy byli nienaganni, Gott ist. tak jak sam Bóg jest nienaganny. Genau das Gott mit dem tak to chciał Bóg, jakby dopełnić, osiągnąć ze swoim planem. Wir vor ihm Liebe. Dalej czytamy, że mieliśmy być przed Jego obliczem w miłości. Bóg jest miłością. Z natury On jest miłością. Somit können wir sagen, in vers 4 haben wir, dass Gott uns seine natur vorstellt. Więc możemy powiedzieć, streszczając czwarty wiersz, że w tym wierszu Bóg nam przedstawia Jego naturę. Takim, jakim jest. Można powiedzieć, że tu opisane jest nasze stanowisko jako dzieci, my nie jesteśmy Bogami, ale jesteśmy opisani jako dzieci Boże, którzy mają być święci, nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Tutaj jest to opisane jakby taka zasada generalna, że tak Bóg powiedział, że jest z nami, ale kiedyś w niebie będzie też doskonale tak z nami, co do naszego praktycznego stanu. Wenn wir im sind, dann wir, wenn Liebe sind. Kiedy będziemy kiedyś w domu Ojca, wtedy będziemy naprawdę w doskonałości i świętości, stali przed Jego obliczem w miłości. Dann Wtedy będziemy zupełnie święci werden wir völlig Wtedy sein nie dann wird już nie będzie różnica między naszą pozycją a naszym życiem codziennym tak jak to dzisiaj często bywa. In Vers 5 heißt es dass er uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. W piątym wierszu czytamy teraz dalej, że On nas przeznaczył dla siebie ku usynowieniu. Also nicht nur seine natur haben. Więc Bóg nie chciał tylko, żebyśmy posiadali jego naturę, auch in von ale mieliśmy być jakby wprowadzeni nawet w pozycję, albo, tak, pozycję synów Bożych. Im Grundtext geht es hier um adoption. Jeśli byśmy popatrzyli teraz na tekst oryginalny Słowa Bożego, to um, tu jest ujęte, użyte Słowo, które jest podobne do adopcji. Der Jesus ist der Sohn von Ewigkeit hier. Pan Jezus jest Synem Bożym od wieczności, od zawsze. Der eingeborene Sohn, On der des Schoß ist. jednorodzonym Synem, który jest w łonie Ojca, tak czytamy w Słowie Bożym. Aber wir sind zu Ale my... Zostaliśmy uczynieni synami Boga i to przez łaskę. Więc jest to wielkim przywilejem niezasłużonym. Kiedy mówiliśmy więc teraz o tej naszej pozycji jako dzieci, to widzieliśmy bardziej naturę Bożą, która z tym jest związana. Aber hier bei Sohnschaft haben wir schon mehr den Bereich, das heißt, dass wir in die Gedanken ale kiedy teraz o, rozmyślamy o synach, to syn jest już jakby taki trochę starszy niż dziecko i ma więcej zrozumienia, więc też więcej odpowiedzialności przed Bogiem. Dlaczego? Bo kiedy dziecko małe wzrasta, to zaczyna pojmować myśli rodziców. Genau das wollte der Vater i dokładnie to ojciec nasz, ojciec, Bóg ojciec chciał, żebyśmy coraz bardziej pojmowali jego myśli. Und wie er das dass wir in die A jak Bóg mógł osiągnąć ten cel, aby nas wprowadzić do synostwa? Allein durch Jesus Christus. Też czytamy, że uczynił to przez Jezusa Chrystusa. On er musste Mensch werden. On Jezus Chrystus musiał stać się człowiekiem. Um von aby nas wprowadzić właśnie w taką pozycję synów. Sind alle I tą pozycję posiadają wszyscy wierzący. Alle Gläubigen sind Kinder und sind auch Söhne. I wszyscy wierzący, dzieci Boże, są równocześnie dziećmi jak i synami. Warum das? Dlaczego tak jest? Dlaczego Biblia to mówi? Das hier, uh, Słowo tutaj od razu na to odpowiada. Er wollte das für sich haben. Bo Bóg tak chciał dla siebie samego. I mu się to podobało. Czytamy, piąty wiersz, według upodobania swojej woli. Ein verlobtes Paar sitzt siedzi zaręczona para. Sie wollten gegenseitig sich für sich selbst haben oni chcieli siebie posiadać dla siebie samych wie vater jak bardziej bóg albo niebiański ojciec chciał posiadać nas dla siebie I dieser allmächtige vater vater ganz genau wusste wer und was wir waren I jak też bardziej on na to zasłużył chociaż wiedział dokładnie jakimi będziemy w naszym życiu er sagt ich möchte dich und dich für mein Herz haben. One movie przez to słowo, że ciebie i ciebie chciałem posiadać dla mojego serca. Ich möchte Freude an dir haben. Book movie donas, ja chciałem się cieszyć z ciebie. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Chciałem być z z tobą. Möchte dir meine Gedanken über mein Sohn mitteilen. Chciałem ci pokazać myśli moje o moim synu. Du sollst auf ewig die atmosphäre des vaterhauses und herzens genießen a po tym życiu miałeś masz na wieki cieszyć się w atmosferze domu ojca w niebie welch ein gewaltiger Więc jakie to jest jaka to jest wzniosła myśl tutaj opisana nach dem wohlgefahren seines willens według uporowania swojej woli wieder haben wir mit dem Willen Gottes zu tun. Znowu dowiadujemy się coś o woli Bożej. Bóg, jeśli chodzi o Jego wola, to jest w porównaniu do nas kompletnie nieograniczony. Oczywiście, że Bóg nie działa po prostu jak mu się podoba, tylko Bóg działa zawsze zgodnie z Jego istotą, miłości i światłości. On jest jedyny błogosławiony Bóg. To er, znaczy doskonały święty Bóg. Er in sich więc Bóg sam w sobie, nic i nikogo nie potrzebuje. Er in sich. On sam w sobie, takim jakim jest, jest zupełnie zadowolony i szczęśliwy, nikogo nie potrzebuje. Aber in Liebe wollte er sich offenbaren. A mimo to z miłości chciał objawić się stworzonej istocie. Und sein ganzes Herz voller Liebe. Menschen gegenüber ich zaue swoje bosowe socajem swoją miłość ukazać temu stworzeniu. Daran hat er seine Freude gehabt, sein Wohlgefallen. W tym, bóg miał swoje upodobanie, tak czytamy. sagt er zum Preise der Herrlichkeit seiner gnade. Der das tutaj dalej mówi, aby to było dla uwielbienia chwały swojej łaski, szósty wiersz. Tu wir wirklich in ein Meer göttlicher gnade, göttlicher liebe. Czytając to jakby przypatrujemy się morzu, potężnym morzu miłości i łaski Bożej. Zu sind. Że Bóg nas uczynił dziećmi Bożymi. Zu sind. Że uczynił nas synami Bożymi. Że Bóg, der Vater, uns für sich selbst haben wollte. Że Bóg, Ojciec, chciał posiadać nas dla siebie samego. On widział cały nasz upadek, naszą słabość, naszą grzeszną naturę już przed w ogóle naszym e, zaistnieniem. Und zu uns ja gesagt, A mimo to zdecydowo się na nas powiedział, Tak, tego chcę. Nie, größer, nie herrlicher sein als in mit Więc można powiedzieć, że łaska Boża nigdy nie była większa, jak w powiązaniu z tymi myślami. I dlatego Paweł tutaj mówi dla uwielbienia chwały swojej łaski. Jetzt sehen, erlöste Menschen diese Gedanken Gottes. Teraz wyobraźcie sobie wierzący ludzie widzą teraz słyszą te myśli Boże diesen Gottes, den Paulus offenbart bekommen hatte. Ten plan, który został objawiony Pawłowi, i hmm. die z tego względu jakby sławią tą wielkość i łaskę Bożą. Seja w to uro, myślę, że mamy kurze pausy. Patrzę na zegarek i myślę, że możemy zrobić krótką przerwę. Jeden werset tych myśli z pierwszego listu Jana. Pierwszy werset, patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Ja, ja, ja, ja. I drugi werset umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy... Niech podobnie u nas jest napisane. Wiesz, myślę, że go takim, jakim jest. Wielu, te, jetzt originale. sind wir hinter Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, aber wir werden sein, wie er ist. Wielu, wierzę, wierzę. Wielu, ale ta myśl będzie my tracę jako. Evident jest, wir werden so sein, wie er. To ist was Chyba jeszcze pięć,